Koniec 1999, czas by powiedzieć jakie mam plany Rok 2000, projekt nagrany, ja i moje kumple H zaczynamy, kawałki zgrywamy, nie dajemy plamy, rozprowadzamy Razem z innymi, innymi kumplami, dystrybutorami Choć dopiero jadę 7 lat, zamieszkuję ten świat, trochę starszy mój brat do 7 lat, a ja, razem z młodą HH już 6 lat Wtedy jeszcze jako rap, rok 94, DNA, łapię za stery mikrofonu Nie, zagłaszając tonu czy go w dłoni, czuję się jak w domu To dzięki miłości do mikrofonu, w roku 99 poznałem nowe składy W całej Polsce mam coraz większe układy Wysyłam szacunek i pokój w kierunek Poznania, Przemkowa, Warszawy, Bdydgoszczy Lublina, Chorzowa wysyła gorzki dla ludzi z Bytomia Krosna, Oświęcimia, Rudnika, Ostrowa i dla Konina Wrocławia, palędzie, chociaż i Kielce dla wszystkich prawdziwych Szacunku najwięcej, już drugie nagranie gorzki to ja specjalnie dla MGK Kali, za gorzyunek, to widzę często chowa mój szacunek tam na zawsze się zachowa dla wszystkich ludzi From ZST, w tej szkole właśnie jak kształcę się dla Amsterdamu i platki draro tam właśnie poznałem się z zajebistą wiarą, szacunek prostu w ich kierunek Wreszcie spełniły się moje marzenia rok 99 Jak dzień dzień śnie, Wszystko prawdziwe Na jawie Wszystko na jawie Wszystko ku mojej zajawie Ku wspólnej zabawie, każdy wie o to chodzi, tak w tej sprawie Czeze mnie założona agencja koncertowa, MGK Rekord, Wydzwórnia Młodzieżowa z innym MGK, raport MGK, którego też wydaje ja i kłotanki Cykl podziemie, najlepsze zespoły, tak to boje marzenia i zespoły, które założyłem MK4K, z nimi dużo przeżyłem i najnowszy mój zespół, bardzo dobry plan Na scenie zawitał Kalifornia Clan i ja Nagranie solowe, oczywiście hip-hopowe, undergroundowe, trochę hardkorowe, czasem freestyleowane, rok 9-9, plany wykonane i stałe, Impredy co miesiąc w planecie, w mieście Bytomiu, najlepsze na świecie później jest sierpień, w wakacje wakacie się tym torem, gorzki zostaje dystrybutorem, po raz pierwszy ten pomysł peja, mi feja, biorę jego płyty i jego dj jasna za tak. Poznań promuje, swoje nagrania również produkuje Później to wchodzą też inne składy, bardzo dobre zresztą Z którymi mam układy rok 83 rocznik Mego Narodzenia, mieście kamienica napaskiego Później 1989 Na osiedlu zagorzynek Rodzina emigracja W bloku na Karpatki lokalizacja kupi poznałem, do dzisiaj ich szanuję Mały bodykret koło nich zamieszkuje Wiarę pod sklepu również respektuję ja, ja kocham pokój i spokój, więc proszę nie prowokuj, nie szokuj, stań z boku do 2000 roku A wtedy uderzymy z siłą wielką, wielką hip hopu Która będzie coraz lepsza, hip hop się rozwija, bo nikt się nie przypieprza Dla gorzki H99 specjalnie nagranie Dla podziemie Voltry Ten utwór jest na moim drugim demo cyklu. Ha, ha, ha. Pierwsze to oczywiście na nielegalo, każdego nie ale teraz już wyszło moje drugie demo. Tak, moje drugie demo, cyklutka, produkcja. specjalnie na rok 2000. Gorzki. Demo wyszło nakładem MGK, rozprowadzane także przez dystrybutorów z MGK rodziny. Rozprowadzamy również składanki na sam cyklu pod Rozprowadzamy płyty i kasety wydawnictwa poznańskiego prze Nadawane przez feje Najnowsza płyta Slam za tak Kaseta mixtape, DJ Deka Tak Posiadamy remixy również 99 Slam za To również inne nagrania, nasz adres pod którym można otrzymać katalog to 62800 Kalisz, ulica Karpacka 49 Myślich, 53 mieszkania 7.